Witam Państwa. Pierwszy odcinek bloga, yy, przepraszam bardzo, podcastu. Yy, podcastu Podpodcaster slash 11. Dlaczego taka nazwa? Już mówię, ponieważ uważam, że yy, nie zasługuje na miano podcastera. Prawdziwy podcaster na swoim podcaście na stronie swojego podcastu na również klik rss ja takiego pliku nie posiadam <śmiech> mam dzisiaj głos niedysponowany do nagrywania podcastów, ani radia ani w ogóle swojego głosu także przepraszam za ewentualne kaszl kaszlnięcia przy kaszlnięcia, i za mój zatkany głos też przepraszam bardzo e Coś bym chciał powiedzieć w pierwszym odcinku mojego podcastu? Pierwsze pytanie do słuchaczy. Czy mam fajny podkład? Odpowiedzi proszę kierować na adres e-mail 17 tu jeszcze chciałbym dodać... Chciałbym dodać, o czym będzie y, mój podcast. To będzie blog tylko nagrywany. Y, oczywiście nie będę pisał tego, co nagrywam w podcaście na stronie internetowej, tylko czasami będę pisał, a czasami będę nagrywał. Kiedyś może uda mi się zrobić wideo y, y, podcast bo odcinek wideo -bloga, wideo wideo podcast podcastu, podcasta chyba chyba podcasta eee, <śmiech> i wtedy będzie fajnie będzie super no, chyba będzie super mam nadzieję eee, mam nadzieję również, że wzrośnie liczba wzrośnie liczba słuchaczy i ludzi, którzy oglądają moją stronę internetową, ponieważ Teraz jest ich nie za dużo. Rozumiem. Moja strona nie jest za ciekawa i najciekawsza. Ale na początek. Co ja mam robić w HTML-u? I nie mam uzdolnień y, jakichś tam wizualnych i kolorowych. Dlatego kolory mogą być źle dobrane. Nie zaprzeczam. Nie ukrywam. Cóż. Człowiek nie jest idealny, prawda? Właśnie. Cóż chciałbym jeszcze dodać? Oczywiście, bardzo dużo rzeczy. Że jest to jedyny odcinek, w którym mówię o o, przez Bibułkę. Jeżeli w ogóle mówię. Cóż. Pierwszy odcinek pod podcastem teraz na 17. Uważam za. Nie, uważam, że jest na razie w stanie końcowym, a zaraz się będzie kończył. Powoli żegnam się z Państwem, z słuchaczami. Zapraszam na moją stronę slawowirch.cba.pl. Zapraszam na stronę koczowisko.com. Codziennie w poniedziałki, codziennie w poniedziałki o 20.00 nowa audycja na żywo Martin y... Lechowicz i Hugo Kosiński i koczownicy. I cóż, dziękuję bardzo, do widzenia.